Zbliżają się kolejne święta. Jakie święta? Co za pytanie? Jakie święta? Mamy Christmas. O, Christmas. A co znaczy? Co zawiera słowo Christmas? Słowo Christmas składa się z imienia Christ, co w języku polskim znaczy Chrystus. I z trzech liter mass, co oznacza masowe. Znaczy to, że centralnym punktem a raczej centralną osobą Christmas powinien być, powinna być osoba Chrystusa. Większość z nas lubi podróżować. Udajmy się na przykład do pięknej, uroczej Szwajcarii, aby tam celebrować Christmas. Tak, w prześlicznej Szwajcarii możesz przeżyć niezapomniane chwile. Niezapomnianych świąt Christmas. Dużo błyskotliwych lampek dużo przeróżnych kukiełek, dużo ciastek i słodyczy. A co dla dzieci? Dla dzieci specjalny tramwaj, który wyjeżdża na ulicę raz w roku, właśnie w okresie świąt. Świątecznie udekorowany tramwaj zabiera wszystkie dzieci i obwozi je dookoła miasta. W czasie jazdy dzieci słuchają Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Tak? Nie. W czasie jazdy dzieci słuchają pięknych bajek o świętym Mikołaju. Święty Jezus czy święty Mikołaj? Czy jest różnica? Dla niektórych nie ma różnicy. Dla innych święty Jezus umarł i nie ma go. A święty Mikołaj żyje nadal i nigdy nie zawodzi, aby zjawić się pod koniec roku, aby zjawić się na święta, tak, święta mogą być piękne, święta mogą być bajeczne, szczególnie gdy centralną, bajeczną postacią będzie święty Mikołaj. Święta mogą być pełne prezentów, prześlicznej choinki, pełne światełek, błyskających dekoracji. Gdy do tego dodamy słodkie bajeczki o świętym Mikołaju, Każde dziecko i każdy dorosły może przeżyć bajeczne święta. Gdy nasze słodkie dzieci dorosną, to z czym najbardziej kojarzyć będą święta? Oczywiście z prezentami, z choinką, z bajkami i wspominać będą bajeczną postać świętego Mikołaja. A gdy zapyta ich ktoś, kto to jest Bóg, to zawsze odpowiedzą – że jest to taki starzec z siwą brodą, który kocha wszystkich. Święty Bóg czy Święty Mikołaj nie ma różnicy, dopóki nazywa się święty. Tyle na temat Świętego Mikołaja. A tak pisał prorok Micheasz setki lat przed przyjściem Jezusa na ziemię. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z siebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Dlatego Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego posiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi i on będzie pokojem. Koniec cytatu. Dziękując za to Panu i Bogu, dziękując przede wszystkim za Jezusa Chrystusa i za Jego przyjście na tą niską ziemię, zapraszamy do kolejnej audycji Wiara i Wolność. Również Ania i Józef Lupa.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 Niecz do Piotra, że to Bóg tobie Bóg. I na rybach są o bronie miary, sprawiedliwość yeah. Bo prawda, że przypasz niecz do piodra, że to Bóg tobie Bóg. I na rybach są o bronie miary, sprawiedliwość Przed to błogosławi Tobie Bóg. I na są w obronie wiary. Sprawiedliwość zakróluje. Bohaterze, przypasz, miecz do Biogra, Przed to błogosławi Tobie Bóg. I na są w obronie wiary. Sprawiedliwość zakróluje. Hey! Ewangelia Jana, rozdział 18, wersety od pierwszego do dziesiątego. Po tej modlitwie Jezus udał się z uczniami za miasto, do ogrodu po drugiej stronie potoku Cedron. To miejsce znał również ten sprzedawczyk Judasz, gdyż Jezus często spotykał się tam ze swoimi uczniami. Dlatego Judasz przyprowadził tam zbrojny oddział wojska rzymskiego z pochodniami i latarniami oraz strażników świątynnych od arcykapłanów i faryzeuszy. Wówczas Jezus, świadom wszystkiego, co go czeka, wyszedł im na spotkanie i zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Rzekł im, to ja. Wśród nich stał też Judasz, który go zdradził. Gdyż Jezus powiedział, to ja, cofnęli się i padli na ziemię. Znów ich zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Rzekł Jezus, już wam powiedziałem, że to ja. Jeśli więc mnie szukacie, to pozwólcie odejść moim uczniom. W ten sposób spełniły się jego słowa. Nie doprowadziłem do zguby nikogo z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr dobył miecza, zadał cios słudzarze kapłana i uciął mu prawe ucho. Sługa ten miał na imię Malachus. w której Jezus został zdradzony i aresztowany, była poprzedzona długim czasem modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Zanim stanął naprzeciw swoich prześladowców, przez godziny zmagał się w modlitwie z wolą swojego Ojca. W tej walce wspomagał Go anioł. Diabeł zrobił wszystko, co mógł, by odwieźć Syna Bożego od pójścia na krzyż. Pokorne poddanie się Jezusa woli Ojca obdarzyło Go mocą. Dzięki tej mocy był w stanie przejść przez następnych dziewięć godzin, w których został postawiony przed kilkoma sądami, poddany okrucieństwu brutalnych tortur, został odrzucony przez tych, których kochał i ostatecznie został przybity do Rzymskiego Krzyża. Wyobrażam sobie, że księżyc w tym czasie był w swojej pełni. Jego światło było dostatecznie silne, by powstawały cienie. Poprzez drzewa Jezus mógł widzieć potok Cedron, a w oddali mury Jerozolimy skąpane w srebrnym świetle księżyca. I gdy patrzył na miasto, które kochał, widział błyski światła, które odbijały się od metalowych tarcz, hełmów, włóczni, które powoli do niego się zbliżały. Judasz przyprowadził tam zbrojny oddział Wojska Rzymskiego z pochodniami i latarniami oraz strażników świątynnych od arcykapłanów i faryzeuszy. W ciszy tej nocy Jezus słyszał miarowy stuk od żołnierskich butów. Wiedział, że nadszedł Jego czas. Wiedział, po co przychodzi ta uzbrojona grupa żołnierzy wysłana przez żydowskich przywódców religijnych. W ciemności ogrodu miał wystarczającą ilość czasu, by dyskretnie obudzić uczniów i niepostrzeżenie oddalić się. Przeczekać nadejście żołnierzy, a później niepostrzeżenie przekraść się do Galilei. Naprawdę nie wymagało to skomplikowanych zabiegów, by wymknąć się z tej sytuacji. Zamiast podjęcia próby ucieczki, Jezus świadom wszystkiego, co go czeka, wyszedł im na spotkanie i zapytał, kogo szukacie? Zachował się jak król zwracający się do swoich poddanych. Nagle zatrzymani żołnierze najprawdopodobniej wpadli jeden na drugiego. Zamiast sytuacji, w której poszukują tchórzliwego kryminalisty, znaleźli się nagle w miejscu, w którym sami zostali skonfrontowani przez człowieka o niezwykłym autorytecie, który wydawał im rozkazy. Opuszczając ciężkie tarcze i włócznie i podnosząc płonące pochodnie, by lepiej widzieć, odpowiedzieli Jezusa z Nazaretu. To, co się potem wydarzyło, jest taką sceną, którą będę bez przerwy odtwarzał na wideo w moim domu w niebie. Jezus odpowiedział takim głosem, który musiał zawierać moc uderzającego w pobliżu pioruna. To ja. Kiedy to powiedział, cała uzbrojona po zęby stojąca przed nim grupa ludzi cofnęła się i padła na ziemię. Żołnierze, oficerowie rzymskiej armii, przywódcy religijni i Judasz wszyscy leżeli na ziemi przed Jezusem. Biblia mówi, że przyjdzie dzień, w którym na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czy tego chcemy, czy też nie, nadchodzi dzień, w którym kolana każdego z nas zostaną ugięte przed Bożym Synem. Kogo znasz, kto odrzuca, śmieje się bądź ignoruje Chrystusa? Czy jest to dyrektor szkoły, zatrudniający ciebie pracodawca, Korporacja? Religijna instytucja? Partia polityczna? Koła rządowe? Ludzie kontrolujący współczesną kulturę i media? Ktokolwiek, kto lekceważy, ignoruje bądź przeciwstawia się Chrystusowi, wcześniej czy później znajdzie się u jego stóp. Nie było w tej sytuacji żadnego błędu. Jezus decyduje się na to, by dać się aresztować po tym, jak objawił siebie pod tym samym imieniem, pod jakim objawił siebie wszechmocny Bóg Mojżeszowi. Moc, jaką Jezus zademonstrował w tym momencie, zupełnie odwróciła rolę. To nie przywódcy religijni i będący pod ich wpływem dowódcy rzymskiej armii kontrolowali tę sytuację. To Jezus był tu Panem. I chcę powiedzieć, że nic się nie zmieniło od tamtego momentu. Jezus jest Panem. To do Niego należy wszelka władza, i wszelka so, moc. Gdy na ten świat poglądam wie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 Książka ta jest w języku angielskim. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z listu apostoła Pawła do Filemona, rozdział 1, wiersze 8 do 10. A przeto choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki, jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w Kajdanach, za Onezymem. Pytanie. Apostoł Paweł pisze, że zrodził Onezyma. W jaki sposób apostoł Paweł zrodził swoje dziecko, Onezyma? Odpowiedzi szukamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian,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 503-0068 lub 931-1401 obydwa telefony numer kierunkowy 773 lubach. Nawet jak śpiewam jakieś śmieszne piosenki, to ludzie taki kiszą, że ktoś jeszcze coś śpiewa w ogóle. No, tak ogólnie to jest tak śmiesznie tutaj. Tak. Idą, to słuchają, najpierw nie, później patrzą na Anię, obserwują, patrzą, patrzą głęboko w oczy, czy nie jakieś tam śpuny, czy coś, czy patrzą, na, jak wyglądamy, jak, jak ten, jak, jak jesteśmy ubrani. zimna Miałam długie czarne włosy, byłam okolczykowana, miałam taki krowi kolczyk w nosie i miałam 11 kolczyków w jednym uchu, w drugim miałam 10, w pępku w ogóle i wszystko sobie sama, gwoździami, jakimiś igłami, Trzymałam się z takimi satanistami tak naprawdę. Miałam takiego chłopaka, który bardzo mocno w tym siedział, nosiłam jego koszulki jakieś tam dziwne, sten. pentagramy miałam w domu, jakieś tam dziwne inne rzeczy. Bardzo byłam zagłębiona w tą muzykę i była taka impreza. I on do mnie polnia, chodź, zobaczysz, ja się przetnę. Ja mówię, no co ty robisz? Chciałam mu wyrwać nóż. I on mnie przeciął i jeszcze siebie, nie? No, wszystko tak sikało w ogóle. I on wziął i zaczął pić moją krew. I to było normalne, że ktoś pije kogoś krew. Nie ja nigdy tego nie robiłam, bo się zawsze brzydziłam. Ale, ale oni tak robili, nie? Chodziliśmy na cmentarze, robiliśmy dziwne rozboje. Biegaliśmy, na przykład się wygupialiśmy, coś tam, coś tam awe, Tan, takie te. no ale mój kumpel, czy mój wtedy chłopak, wyrwał takiego figurkę Jezusa, nie. I zaczął pluć na to i deptać po tym, nie? I mówi do mnie, zobacz, nie? Zobacz, co zrobiłem. I ja wtedy się bardzo zdenerwowałam. I nawet nie wiedziałam, dlaczego, nie? Powiedziałam, co ty robisz? Przecież to jest kogoś, nie? Ktoś to szanuje, a ty, co ty robisz, nie? I chciałam z nim zerwać po tej akcji. Tak naprawdę się przestraszyłam, w czym ja siedzę. Wtedy dopiero zobaczyłam, ojej, ja chcę z tego wyjść i nie mogłam. I to było najgorsze, że nie, miałam, nie mogłam z tego wyjść. Oglądasz Tańczyłam od 9 czy 8 roku życia i tańczyłam i tylko ja wiedziałam o tym, jak ja tańczę, moja mama rzadko przychodziła na jakieś moje występy czy coś, zawsze moja siostra ze mną jeździła, malowała mnie, czy na przykład czasami włosy jak wychodziłam, chyba po całej Polsce jeździłam, różne puchary Polski, Mistrzostwa Polski, Europy, moja choreografka, która mnie uczyła, ona mi zawsze mówiła, że no, że jestem taka, że mam taką figurę, że nie umiem się uśmiechać do publiczności, nie mogę być solistką, nie? i co powiedziałam, ja jej pokażę, co ja potrafię i sobie zaprojektowałam strój i uszyłam sobie go i pamiętam, zrobiłam sobie sama układ pokazałam jej i ona mówi, no dobrze, no to wyjdziesz sobie nad, wystawię ci na ten konkurs ja jako jedyna z chojnic, jako soliska dostałam się do finału i wtedy ona mu no chyba coś w tej Paulinie jest i zaczęłam mi wystawiać jako soliska i potem już miałam tylko pierwsze, pierwsze, pierwsze, pierwsze, pierwsze ja już miałam tak dużo pierwszych i drugich miejsc, że już główny sędzia raz do mnie powiedział, że już za dużo mam i że już mi nie da nie? I dała mi drugiej, później trzeciej, dał mi później czwartej i wtedy już skończyłam tańczyć. Nie dlatego, że mi nie dawał, tylko że tak byłam przed maturą i skończyłam tańczyć. Ale to była jedyna rzecz, która mi dawała radość. To jedyna rzecz, z której czułam się bezpiecznie. Wiedziałam, że nikt mi nie skrzywdzi, ja się czułam taka wolna w tym. Dlatego zawsze jak najwięcej uciekałam z domu i tańczyłam, na przykład poza szkołą, na próby. Niestety wtedy nie byłam w domu i było fajnie. Gorzej było jak wracałam. Nikt nie odgadł kim naprawdę jesteś. Spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce. Zachwycić się po prostu tak i wzruszyć jak najmniej. Nie pamiętam kto się mną zajmował, ale wiem, że dużo moja siostra się zajmowała mną i moim bratem, ale był jeszcze starszy brat, który też z nami mieszkał i on odkąd pamiętam, odkąd ja właśnie żyję, to on zawsze był alkoholikiem, zawsze pił. Często była policja, już się do tego przyzwyczaiłam i były takie awantury straszne w domu, że szło szyby i też szły w ogóle z łazienki ja zawsze się trzymałam właściwie bardziej taty, bo tata zawsze mnie do przedszkola zaprowadzał i tak zawsze chodziłam z nim, tata szedł na piwo, to ja zawsze z nim do kumpli <grym> nigdy mama mi nie przytulała nie mówiła mi, że, że, że mnie kocha czy coś to w ogóle nawet nie, przy... nawet nie tak naprawdę ciężko mi mówić, bo Trzeba było wytłumaczyć tabliczkę mnożenia, to mama nie miała cierpliwości i rzucała w nas zeszytami i mówiła Jesteście głupki, nic nie rozumiecie i tak dalej I zawsze do mnie mówiła, że ja nigdy nic w życiu nie osiągnę, że jestem taka głupia I tam zawsze mnie wyzywała albo przeklinała Dostałam pasem, aż do krwi miałam takie sińce, rany w ogóle, masakra I też kablem i w ogóle akcje takie i mówiła, że mam się zamknąć i jak zacznę płakać, to jeszcze bardziej dostanę i wtedy się tak uczyłam dusić to w sobie nie mogłam nikomu nic powiedzieć ja szłam y, przez mojego brata wiele razy pobita do szkoły i moje koleżanki widziały to i, i mówiły, pójdziemy do pedagoga ja mówiłam, nie, nikt nie może nic wiedzieć nie, nikt nic nie może powiedzieć I powiedziałam, że, że nie ma Boga jeżeli ja takie życie mam nie? Zabra mnie z powrotem, tam, gdzie masz swój świat Cały czas tańczyłam oczywiście, mimo tego, co robiłam, żeby być tancerką, trzeba mieć ładną figurę tak naprawdę i to było zawsze dla mnie straszne, jak się wychodziło, to trzeba było, trzeba było się skąpo ubranym, nie trzeba było pokazać swoje ciało i wtedy widać każdy ruch, wszystko musiało być obcisłe i bardzo na przykład moja pani wjeżdżała mi na psychikę tego mojej figury na przykład, nie mimo tego, że zdobywałam jakieś tam yy, nagrody i byłam w tym świetna i wiedziałam na przykład, że jest najlepsza z zespołu, nie. No i się odchudzałam bardzo mocno I wpadłam w anoreksję I w ogóle leczyłam się z tego bardzo długo Były takie akcje na przykład, że Potrafiłam się na przykład ważyć 10 razy dziennie, potrafiłam to robić I na przykład jadłam kanapkę na dzień A potem już zapominałam o jedzeniu I na przykład prawie w ogóle nie jadłam I tańczyłam Zawsze lubiłam bardzo ostrą muzykę, gdzie są żywe instrumenty. Zawsze mnie to fascynowało. U mnie w zespole też zaczęły y, dziewczyny tak jakoś... zaczęliśmy jakoś tak same zaczęliśmy wchodzić w to. Zaczęłam sobie kupować różne takie bluski z jakimiś zespołami. Nie rozumiałam dobrze angielskiego. No i nie słuchałam tego, co oni dokładnie mówią. Podobała mi się melodia i to był taki gotyk. Miała taki na mnie wpływ, że często wpadałam w depresję. I na przykład strugałam ziemniaki. I myślałam o tym, co się dzieje w moim życiu, że jest taka kicha, że szok, Ciałam się na rękach, nie. I robiłam sobie sznyt, sznyt, sznyt i znowu strugam ziemniaki. I krew sobie lała się, a ja sobie strugam ziemniaki. I ja chodziłam zawsze w długich rękawach czarnych i nigdy nikt nie widział moich rąk. I na przykład yy, chlałam i w ogóle robiłam takie eksperymenty dziwne, w dzień w dzień, że zero żadnego takiego odpoczynku nie było, nie? To w ogóle nie wiedziałam już o co, o co, o co chodzi na zewnątrz tak naprawdę bo schudłam chyba jacie 10 kilogramów pewna osoba dała mi taką karteczkę yy, że jest koncert i ja tak patrzę, mówię, to chyba jakiś rokowy, Mówię, no jak rokowy to idę. No i takie fajne, nietrzeźwe weszłyśmy. I wychodzi pewien człowiek i mówi tak. Kto chce i za Jezusem niech podniesie rękę, nie? I ja wstałam w tego tłumu, nie? I zaczęłam tam na nich jechać. Klęłam w ogóle jak żart. Aż mnie trzęsło dosłownie, tak? Byłam zła, gdzie ja w ogóle jestem. Jak ja mogłam pójść na taki koncert w ogóle, nie? Wcale nie mam z tym nic wspólnego. Przeciwnie, tak naprawdę. I ten człowiek powiedział, że jakby ktoś chciał z nami porozmawiać, to my tutaj jesteśmy, można zejść na dół. Paulinkę spotkałem. Była to taka jedna z większych ewangelizacji zrobionych przez norweską grupę. Widziałem takie, miała kolczyki w uszach, w nosie. E, taka cała na czarno ubrana i charakterystyczna koszulka z Ozzy Osbornem. I zapytałem czy chciałaby coś zmienić w swoim życiu. To ja pojechałam trochę po nim, nie? Po wszystkim, co jest chrześcijańskie. Kościoły, niekościoły, księża, nie księża, I jak już wyzwałam wszystkich księży, to on do mnie mówi tak. A, a wiesz, kim jestem? A ja mówię, no kim? A on, jestem księdzem. A ja pff, pojedzie do Norwegii, bo myślałam, że on jest z Norwegii. Zapomnij tam, nie? On, ale ja jestem księdzem z no to pojechała za bardzo trochę i tak mi było głupio, strasznie. I on widzisz tego gościa? A ja mówię, no widzę, to mój syn. No, Wiem, ksiądz ma A On mówi: Jestem pastorem, a ja mówię, o, kurczę, ale fajnie, nie i tak. I tym tak naprawdę to, że pokazało mi swojego syna, który miał długie włosy i miał taką czarną skórę. Nie? To to mnie przyciągnęło. On mówi, kurczę, jeżeli jego syn tak wygląda, to znaczy, że ja też będę zaakceptowana o, w ten sposób, nie? I powiedział mi o, o trochę o Bogu. I on tak mnie klepnął po ramieniu i powiedział, wiesz, e, ja się o ciebie pomodlę. I się o mnie pomodlił. I mnie szokował wtedy. I wtedy mówię, nie, co za gościu. I nie mogłam po prostu zapaść oddechu, taka byłam w szoku tego, co on zrobił, nie? Normalnie wyłam jak dziecko i zdałam sobie sprawę, co ja nabroiłam w życiu. I zaczęłam Boga przepraszać za to. I powiedziałam, nie chcę, nie chcę tak żyć i chcę zmienić swoje życie. I... Wow, co to jest? Takie fajne, duże, większe niż ty nawet. Jak ma na imię? Stasiu. Stasiu, cześć! Zagramy taką piosenkę dla Ciebie. Bóg mnie takiego, jakim jestem i cieszy się każdym moim gestem. Alleluja! A po jakimś czasie... Zobaczyłem całkowitą taką inną dziewczynę, taką normalną, bez tych różnych gadżetów, chustek, kolczyków i tego wszystkiego. I to był dla mnie taki jakiś znak, że coś musiało się wydarzyć w jej życiu. Jakiś czas jeszcze trwało, zanim ona wszystko sobie uporządkowała. Ale gdy zrozmawiałem z nią później, to powiedziała o tym, że już nie pali, nie bierze żadnych narkotyków i nie ma żadnego zamiaru już dalej na jakieś imprezy chodzić i chciałaby po prostu trzymać ten fason i to zresztą robi do dzisiaj. Zrezygnowałam z tańców. I zaczęłam, y, zaczęłam śpiewać po prostu, zaczęłam, stwierdziłam, że, że nigdy w życiu nie śpiewałam, nigdy nie stałam przed mikrofonem i mówiłam, pośpiewam sobie, nie? Widziałam, że tu w kościele się śpiewa, to ja też chciałam pośpiewać i pograć na gitarze. I zaczęłam się uczyć grać na gitarze, zaczęłam sobie śpiewać. Bogu, usa, które przed wyjazdem na studia, Moja mama trafiła do szpitala na wyrostek i nie odwiedziłam jej, bo tam nagrywałam tą płytę i nie miałam w ogóle czasu. I ona była strasznie na mnie zła i ja do niej dzwoniłam, ona się tam się nie, nie, nie odzywała do mnie w ogóle. Aż w końcu przyszłam do niej do szpitala i ja mówię, mamo, że nie mogłam być, bo, bo to, bo tamto, a mama nie interesuje mnie, to ty cały, cały czas tak robisz. I powiedziała, oddajesz mi wszystko i jest, nie jesteś moją córką, wyrzekam się ciebie i wynosisz się, nie? I wtedy mi się cały siadzałam, mamo, pamiętam. I, po, I wtedy tak ryczałam i poszłam do pastora i mówiłam, co mam zrobić, bo mama mnie wyrzuciła z domu. I wtedy pamiętam, pastor powiedział mi, to napisz do mamy list. I ja napisałam jej list o sobie. I od, od zaczęłam od dzieciństwa, nie? To wszystko jej opowiadałam, wszystko. Potem, co robiłam, co, co brałam yy, i wszystko, no wszystko jej powiedziałam. Powiedziałam jej też, dlaczego nie mówiłam mi, że mnie kocha, takie różne wyrzuty z dzieciństwa, nie? Też. I napisałam jej też, co Bóg zrobił w moim życiu. I napisałam jej, że też może jej życie zmienić, nie? I bardzo długo ten list pisałam. I potem ona go przeczytała, mówiła, że całą noc nie spała. I napisałam jej a zawsze cię kochałam, wracaj do domu, nie? Ja przyjeżdżam i ona zaczęła mi mówić o sobie, dlaczego na przykład nie mu, umiała mi ukazać miłości, bo jej tego nigdy nie dano, nie? I pierwszy raz mama mi powiedziała swoją historię dzieciństwa w domu, ja w ogóle mojej mamy nie znałam kompletnie, ja w ogóle to był szok. I się przytuliłyśmy i wtedy mama, mi, mama mi powiedziała pierwszy raz, że mówi, kocham cię, nie? Ja mówię, Mamo, ja cię też kocham i od tamtej pory ma, normalnie krysia normalnie taka zmiana, że szok, nie? Ty mnie Swą miłością, swą dobrocią Ty ogarniasz mnie Jestem dumny z niej, że nie tylko zdała maturę, ale że jest teraz aktualnie w Warszawie. Mogę powiedzieć, ma niezwykłe pokłady możliwości. Pięknie śpiewa, w tej chwili studiuje tam coś muzycznego. To, co mnie najbardziej w niej podoba się, to jest to, że jest zorientowana i zdecydowana na życie z Panem Bogiem. Takie życie bezkompromisowe. To jest niezwykłe u niej. I myślę, że jest duża przyszłość przed nią. Cię, bo o mnie wszystko wiesz, ty jesteś skarbem na wieki już. Zdjęcia był wyłącznym panem, dym, gdy do mnie prawo ma.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 Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. W czasach Starego Testamentu, jeżeli ktoś miał dzieci i miał dużo dzieci, uznawane to było jako wielkie błogosławieństwo. Gdy ktoś nie miał dzieci, traktowano to jako brak błogosławieństwa. Po przyjściu Jezusa Chrystusa fizyczne wartości miały coraz mniejsze znaczenie, a niemalże cała Ewangelia kieruje nasze oczy na wartości duchowe. Ten podział na wartości fizyczne i duchowe odnosi się również do rodziny. Według nauki Nowego Testamentu widzimy wyraźny podział na rodzinę fizyczną i rodzinę duchową. Widzimy to wyraźnie w nauce Chrystusa i apostołów. Chrystus podkreśla w różnych miejscach wielką przewagę rodziny duchowej nad rodziną fizyczną. Na przykład wtedy, gdy przychodzi do Niego matka z Jego siostrami i braćmi i ludzie informują Go o tym, Chrystus mówi, a czytamy o tym w Ewangelii apostoła Mateusza, rozdział 12, lecz On odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż to jest moja matka, a którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Chrystus bardzo wyraźnie podkreśla tu, że jego matką duchową, jego braćmi i siostrami duchowymi, Którzy pozostaną z Nim na całą wieczność, są ci, którzy spełniają wolę Jego Ojca Świętego, który jest w niebie. Widzimy jasno, że Chrystus podkreśla tu ważność rodziny duchowej nad rodziną fizyczną. Dlaczego rodzina fizyczna nie jest tak ważna jak duchowa? Bo rodzina fizyczna kończy się z chwilą śmierci, a rodzina duchowa trwa wiecznie. Innym miejscem, gdzie Chrystus podkreśla tę wielką różnicę, znajdujemy w Ewangelii Mateusza, rozdział 10, gdzie Chrystus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Chrystus informuje nas tutaj, że w każdej rodzinie fizycznej, gdzie tylko jedna osoba będzie nowym stworzeniem, narodzonym z Bożego Ducha lub dwie osoby, ale nie cała rodzina, w rodzinie tej będą bardzo duże nieporozumienia, poróżnienia i konflikty. W takiej sytuacji córka może być w konflikcie z matką, syn z ojcem, synowa z teściową i jest to bardzo nieprzyjemna rzeczywistość, ale jest to prawda. W wielu rodzinach dzisiaj, gdzie tylko niektórzy w rodzinie stali się nowym stworzeniem, narodzonym z ducha, takie nieprzyjemne, a nawet bolesne konflikty mają miejsce i dzieją się regularnie. Apostoł Paweł pisze o swoich synach, o Onezymie, a w innym miejscu o Tymoteuszu. Pisze na przykład Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Onezym ani Tymoteusz nie byli dziećmi fizycznymi apostoła Pawła. A pisze on o nich, że są to jego synowie. I pisze nawet, że on, apostoł Paweł, urodził ich. Byłby to wielki nonsens, gdybyśmy patrzyli tu na apostoła Pawła i jego synów, jak na rodzinę fizyczną. Byłby to nonsens i nic by się nam tu nie zgadzało. Ponieważ jednak apostoł Paweł głosił Ewangelię Chrystusa, mówił tak samo, jak mówił Chrystus, rozumiał tak, jak rozumiał Chrystus i traktował swoją rodzinę dokładnie tak, jak to czynił Chrystus, apostoł pisze tak, jak czytaliśmy przed chwilą. Ja to właśnie przez Ewangelię Zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. W jaki sposób apostoł Paweł urodził swojego syna Onezyma i Tymoteusza? Narodzili się oni jako jego synowie z ducha. Gdy apostoł Paweł przedstawił im Ewangelię, Onezym i Tymoteusz usłyszeli tę Ewangelię, przyjęli tę Ewangelię, uznali Chrystusa jako swojego Pana, Króla i Zbawiciela i wtedy narodzili się z ducha. W ten sposób przez Ewangelię, głoszoną przez apostoła Pawła, stali się oni duchowymi synami Pawła. Stali się oni dziećmi apostoła Pawła. Dziećmi na teraz i na wieczność. Nic się tu nie zmieniło. Ewangelia, gdy przyjęta, ma moc, tak jak dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj.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 Pochodzi o Twoje życie teraz i na wieczność. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnej audycji Wiara i wolność. regularnie, w każdą niedzielę, a na pewno w przypadku w większości niedziel zapraszamy do, do pozostałej części programu, yy, która zawiera dyskusję, rozmowy, zastanawianie się nad jakimś tematem. Zaczęliśmy nowy temat ostatnio w nawiązaniu do mądrości Salomona. Mówiliśmy w poprzednich audycjach o Salomonie jako o człowieku, o tym, że prosząc Boga o mądrość, otrzymał mądrość i był to najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył na świecie. Chcemy z tego korzystać, bo napisał przysłowia i chcemy z tych przysłów korzystać. Dzisiaj ze mną jest Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Mamy 31 przysłów Salomona i w ten sposób możemy Korzystając z tych przysłów możemy czytać jeden rozdział na każdy dzień miesiąca, bo miesiące mają 30-31 dni, więc generalnie biorąc jeden rozdział przysłów Salomona przypada na jeden dzień. Co to znaczy, że przeczytam w jednym miesiącu wszystkie rozdziały przysłów Salomona i, i wszystko wiem? Nie, można to czytać... Do końca swojego życia, przez następne dwa lata, trzy lata, pięć lat. Bo to jest potrzebne na bieżąco. Ale dlaczego mamy czytać przysłowie Salomona i jak je rozumieć? Jest potrzebna dodatkowa informacja. Bo jeśli czytamy Pismo Święte, to oczekujemy. Oczekujemy pewnych rezultatów. Oczekujemy, że w czymś nam to pomoże. W obecnej naszej dyskusji chcemy się skoncentrować, po angielsku to się nazywa prosperity, to znaczy jak żyć, i jak korzystać z mądrości, żeby w życiu prosperować. Prosperować nie tylko finansowo, ale w tym wypadku to będziemy mówić właśnie o prosperowaniu finansowym przede wszystkim. Bo na ten temat jest dużo nauki, szczególnie tu w Ameryce są kościoły, które głoszą tak zwany prosperity gospel, to znaczy Ewangelię Prosperowania. I cały czas tylko mówią o pieniądzach, co robić, jak robić, żeby być bogatym, że Bóg chce, żebyś był bogaty, żebyś była bogata. I teraz cokolwiek słyszysz od nich, to tylko na ten temat, jak być bogaty finansowo. Czy my o tym chcemy mówić? Chcemy mówić w znacznym stopniu o tym Właśnie o tym, czy jest coś złego Żeby mieć dużo pieniędzy i dobrze zarabiać Czy jest coś dobrego Jaka jest różnica i jaki to ma sens A więc dzisiaj popatrzmy na to może w ogólnym świetle Może zastanówmy się nad takim pytaniem, że gdyby przyszedł na przykład młody człowiek, osiemnastoletni człowiek, który wchodzi w dorosłe życie i powiedział no dobrze, mówicie, że trzeba czytać przysłowia Salomona, to wtedy będę miał mądrość w życiu. No i zaraz, no to jaką mądrość? Jak ja to mam czytać? I co? Czytać i, i jak na przykład wstaje rano i mam decyzję podjąć za godzinę, to będę czytał przysłowia Salomona i znajdę tam odpowiedź? czy Inaczej. Więc dzisiaj ogólnie zastanowimy się, czytając przysłowia Salomona, czego należy oczekiwać, a czego nie należy oczekiwać nie dlatego, że tam nie ma, tylko że to nie w ten sposób należy właśnie rozumieć. I może od tego zaczniemy dzisiaj. Co może oczekiwać młody człowiek, który wchodzi w życie czytając przysłowia Salomona? Pismo mówi nam, że Salomon otrzymał mądrość od Boga. I właśnie tą mądrość, którą otrzymał od Boga, spisał w przypowieściach. Przypowieści Salomona objawiają nam Bożą mądrość, którą Salomon otrzymał od samego Boga. W drugim rozdziale, w przypowieści Salomona, w szóstym rozdziale jest napisane, Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. W tym wersecie sam Salomon mówi, że to Bóg jest dawcą mądrości i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Kiedy podejmujemy się tego tematu, tematu prosperowania finansowego, musimy mieć przed naszymi oczami pełnię nauki biblijnej. Oczywiście będziemy poruszali wiele przypowieści mówiących na temat jak należy pracować, jak należy postępować w relacji, w pracy, w domu, jak zarządzać pieniędzmi, na co je wydawać, kiedy je wydawać, czy można i dalej. Po prostu przypowieści Salomona są taką studnią, która jest taką studnią wody, niewyczerpanej mądrości, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, które są naprawdę ważnymi decyzjami w naszym życiu, czasami zaraz po decyzjach, jeżeli chodzi o nasze rodzinne relacje, finanse, można powiedzieć, są na drugim miejscu i mają bardzo duży wpływ na nasze relacje rodzinne. Jednak nie chcemy się koncentrować tylko i wyłącznie, tak jak już Tadeusz wspomniałeś, na zasadzie takiej Prosperity Gaspel, czyli skoncentrować się tylko na pieniądzach, jak zarabiać pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że sam Jezus nas uczy, że co z tego, jeżeli zyskam cały świat, a na swojej duszy poniosę szkodę. Co z tego, że będę bogaty, tak jak ten bogacz, któremu obrodziły pola, kiedy zapomnę, co tak najważniejsze naprawdę jest w moim życiu. Często Salomon, kiedy porusza temat finansów, te przypowieści, one mówią o jakichś centralnych zasadach, które rządzą naszym życiem. I te, te zasady dotyczą naszej relacji rodzinnych, te zasady dotyczą naszego zarządzania finansami. Te zasady również dotyczą naszej relacji z Bogiem i o tych ogólnych zasadach właśnie pisze Salomon w swoich przypowieściach. To znaczy jakby to tak wziąć na życie codzienne, praktyczne. Jeśli ktoś idzie i zdobywa prawo jazdy, będzie jeździł samochodem. Dostał prawo jazdy, jedzie samochodem i na drodze leży kamień duży. No i... Teraz nie wie, czy to z prawej strony go objechać, czy z lewej strony tynkami objechać. Bierze, bierze instrukcję prawa jazdy, mówi, przeoczyłem coś tam chyba, gdzieś napisane jest, jak ja to mam zrobić, ale chyba przeoczyłem, muszę to przeczytać, z której strony mam objechać. Nie znajdzie nic takiego. Przechodzi przez drogę człowiek i nie powinien tam w tym miejscu przechodzić. I, i jadę samochodem, no i znowu teraz pytanie, co ja mam zrobić, zatrzymać się, najechać tego człowieka objechać go z przodu, z tyłu znowu biorę książeczkę do prawa jazdy i czytam, szukam czytam, znajdę odpowiedź z której strony go ominąć jak go ominąć? Nie znajdę a jednocześnie dostałem prawo jazdy i mogę jeździć po ulicach i takie rzeczy mi się zdarzają więc właśnie to mi mówi, że przysłowia salmonach czy nie są właśnie taką ogólną zasadą którą należy znać ale nie odpowiedzą na każdy krok naszego życia, więc to na co odpowiedzą? To po co mi są potrzebne? Zarówno prawo jazdy, które otrzymaliśmy, otrzymaliśmy te prawo jazdy z urzędu. Zostało nam dane. Tak samo jest i z przypowieściami Salomona. Te przypowieści zostały dane Salomonowi przez Boga. My, jeżdżąc samochodem, musimy, niekoniecznie musimy znać każdy przepis, ale musimy postępować w zgodności z tym, jakie jest zamierzenie jazdy samochodem, aby było zgodne z ogólnym kodeksem praw i przepisów nadanych przez urząd, który to ustanowił. Tak samo jest z przypowieściami. Jest wiele przypowieści, które mówią szczegółowo na dany temat. Ale jest wiele przypowieści, kiedy sytuacji w naszym życiu, gdzie tego nie znajdziemy w przypowieściach, jednak musimy podjąć decyzję na podstawie tego, że to Bóg sam jest dawcą tych przypowieści i można tak powiedzieć, postąpić w zgodności z tym, jak On od nas tego oczekuje. A poza tym postąpić w zgodności z całością, Mądrości wypływającej z przysłów Jak czytamy, jest ich tam 31 rozdziałów To jak znamy dobrze te 31 rozdziałów To kiedy się pojawi szczegół Który tam nie jest wyróżniony To ta mądrość powinna nam właśnie pomóc Rozwiązać ten szczegół Poza tym na pewno są wyjątki Mogą być wyjątki na przykład będzie dwie osoby i będą obydwa czytać przypowieści Salomona. Jednemu sprawy się tak ułożyła, a drugiemu niedokładnie tak. No i teraz powiedzą, dobrze, zaraz. Dlaczego tak jest? No. Dlatego, tak jak już wcześniej zaznaczyłem, kiedy będziemy rozważali ten temat, możemy wziąć literalnie pewne przypowieści, jednak gdzieś tam w tle musimy zawsze pamiętać o tym, że Bóg jest tym, który nadał te przypowieści i w jakimś celu je nadał. A przede wszystkim pamiętać również i o tym, że On nadając te prawa, pokazując nam, jak mamy żyć, na pierwszym miejscu On zazdrosny jest o naszą relację z Nim. O nasze życie z Nim. I tutaj zaczynają się wyjątki. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że możemy wziąć teraz sobie zbiór przepisów, przypowieści, wypisać to dokładnie na karce. Zresztą będziemy to a, analizowali w przyszłych audycjach. Jak należy pracować, jak należy postępować, jak należy zarządzać tym wszystkim. I to jest mądrość, to jest Boża mądrość. To są ogólne zasady do naszego życia, które powinniśmy stosować, jeżeli chodzi o nasze finanse. Jednak Pismo Święte cały czas nas ostrzega, abyśmy nigdy nie stawiali daru ponad dawcę. Właśnie w przypowieściach Salomon mówi, że to Bóg jest dawcą wszystkiego, że On powinien być na pierwszym miejscu. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Chcę postępować mądrze w moich finansach. Chcę być błogosławiony. Jeżeli postępuję w zgodności z tym, co mówią przypowieści, jeżeli jestem solidny, jeżeli pracuję uczciwie, jeżeli nawet Bóg mówi, um, dawaj, a będziesz miał dane. I tak właśnie robię. Jeżeli... Wszystkie te dobra, które zdobywam, którymi tak naprawdę Bóg mnie błogosławi. A jeżeli postępuję dokładnie tak, jak Bóg mi tutaj nakazuje. I tutaj jest wyjątek. Pomimo tego wszystkiego, zmagam się z pewnymi rzeczami. Z brakami finansowymi. Zrobiłem wszystko dobrze. A nie jest tak, jak jest powiedziane w przypowieściach. Nie jestem, a, można powiedzieć, pobłogosławiony finansowo. I co wtedy? Czy mogę powiedzieć Bogu, Boże, zrobiłem dokładnie tak, jak Ty pokazałeś mi w przypowieściach, zaaplikowałem to do mojego życia i nic z tego? <grym> Oczywiście, my mamy do tego prawo, ale mi bardziej chodzi o to, że, że Bóg tak naprawdę oczekuje od nas, całkowitego zaufania Jemu, że my możemy zrobić wszystko z naszej strony, możemy nawet oczekiwać, że tak się stanie, ale ostatecznie to wszystko należy do Boga I ostatecznie musimy zaakceptować to, że On jest dobrym, kochającym Bogiem, i nawet jeżeli nie daje nam tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, nawet jeżeli tak postępujemy, to my musimy to zaakceptować i mu podziękować za to i być wdzięcznymi za to i, i musimy wierzyć, że on jest dobrym Bogiem, bo objawi swoją miłość do nas. Dlatego, tak jak mówimy, są ogólne zasady, ogólne reguły, które należy postępować, ale są wyjątki, a ten wyjątek to jest wtedy, kiedy Bóg prowadzi nas bardzo indywidualnie w naszym życiu i bada nasze serce, bada nasze motywacje i sprawdza nas przez różne sytuacje, czy my tak naprawdę w swoich sercach nie chcemy najpierw pieniędzy, a później Boga, czy On zawsze jest w naszym życiu na pierwszym miejscu. Tak, to można by jeszcze popatrzeć w ten sposób na no to, że jak rolnik, ma pole i sieje to samo ziarno, co i sąsiad. Taki sam deszcz spada na jego pole, jak i na sąsiada pole. Taka sama temperatura jest w ciągu roku u tego farmera, jak i u sąsiada farmera, a jednocześnie jeden farmer ma obfite zbiory, a drugi farmer nie ma tak bardzo obfitych zbiorów. Zastosowane były te same zasady, dokładnie te same zasady, te same warunki były, a jednocześnie sporze nie jest dokładnie te, takie same. To znaczy finał nie jest dokładnie taki sam u obydwu. Ale jednocześnie należy podkreślić, że obydwa, ponieważ zastosowali pewne reguły, obydwa mają urodzaj. To znaczy nie jest tak, że jednemu dużo urosło, a drugiemu wcale, ponieważ obydwa stosowali się do pewnych zasad i to zasad takich, które pracują. Obydwa mają plon. Obydwa mają, ale nie dokładnie jednakowy. Jednocześnie to jest też, kiedy będziemy studiowali ten temat, jest to przestroga. Co jeżeli ten drugi nie zastosował się do tych zasad? Nie ma później zbiorów. Później jest głód. Cała rodzina przez to cierpi. Są konsekwencje tego. To, co my chcemy tutaj powiedzieć, to jest to, że Bóg bardzo wyraźnie pokazał nam, jak mamy zarządzać, postępować w sferze finansów. Ale jeżeli teraz my tego nie bierzemy na poważnie, jeżeli my tego nie stosujemy, to sami tylko do samych siebie możemy mieć później pretensje, bo zbieramy dokładnie to, co żeśmy zasiali, albo czego żeśmy nie zasiali. Zrobimy teraz przerwę, powrócimy. Nie pozwolę Ci, córeczko, odejść w ten bezdożny świat. Nie pozwolę Ci, 一起在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 wie Ciebie dał, byś to wiedzieć mogła się, że za ciebie on też zmarł, w niebie spotkać cię nie chcę. Gdy pomyślę o tym, że możesz wieć. Nie pozwolę Ci, córeczko, odejść w ten bezbożny świat. Nie pozwolę Ci, córeczko, odejść w ten bezbożny świat. Powracamy do naszej rozmowy na temat jak stosować mądrość Salomona w naszym życiu, a szczególnie w życiu finansowym. Próbujemy i chcemy ten temat rozwinąć w sposób praktyczny. Dzisiaj przedstawiamy to bardzo ogólnie, jako wprowadzenie do szczegółów. I może tak w podsumowaniu na koniec jeszcze raz popatrzeć czytając przysłowie Salomona, jak je rozumieć, jak je przyjmować w tym obszarze ogólnym, w tym obszarze uniwersalnym, bo są to zasady, są to zasady, które jeśli będą stosowane, na pewno pracują, ponieważ to są, to są prawa, to są prawa Boże i Pan Bóg ustanowił po to prawa, żeby pracowały, to nie są prawa, które ludzie ustanowili, tylko Pan Bóg ustanowił i podał je przez Salomona. Więc może już tylko w skrócie przejdźmy tak, tak punktowo, jak gdyby jak rozumieć, jak podchodzić do przysłów Salomona. Przede wszystkim musimy poznać je. Następnie musimy sprawdzić, czy nasze życie rzeczywiście jest odzwierciedleniem tych zasad. Jeżeli nie jest to, co mamy robić, musimy nad tym rozmyślać, musimy nad tym medytować, żeby to zrozumieć, zobaczyć, gdzie tak naprawdę jesteśmy w życiu i aby te ogólne zasady, aspekty tych przypowieści później zaaplikować w danych specyficznych sytuacjach w naszym życiu. Dlatego, że często bywa tak, że będąc w jakimś towarzystwie, w jakimś środowisku jesteśmy tak strasznie zapędzeni, że nie mamy czasu zwyczajnie zastanawiać się nad tym, jak postępujemy i czy to jest w zgodności z Bożą mądrością, z mądrością przypowieści Salomona. Dlatego tak naprawdę z początek zaczyna się od zrozumienia i od poznania, czym jest mądrość i zrozumienia, czy nasze życie, jest w zgodności z takim pierwowzorem, z tymi wskazówkami, które znajdujemy w przypowieściach. Tak, i mając tą ogólną mądrość, mając to ogólne poznanie, to tak jak może z tym prawem jazdy, że nie musimy później już patrzeć do instrukcji którą przechodziliśmy, kiedy zdobywaliśmy prawo jazdy, nie musimy zaglądać, kiedy coś na drodze nam się zdarzy. Co z tym zrobić? Ponieważ mamy ogólne rozpoznanie, rozeznanie przepisów drogowych. Mając ogólne dobre rozpoznanie i rozeznanie w przepisach drogowych, możemy poruszać się po drodze. I, i tutaj ten sposób, ten sposób ogólnie biorąc przysłowia Salomona należy brać pod uwagę, jako uniwersalne zasady życia, które, jeśli są stosowane, jeśli są dobrze rozumiane, przyjmowane i stosowane, dadzą pozytywny wynik. Jeśli dotyczy to spraw finansowych, jeśli te zasady będą stosowane, człowiek może oczekiwać, ma prawo, ma powód do oczekiwania, że będzie finansowo prosperował że będzie prosperował finansowo, że będzie mu się dobrze powodziło finansowo, ponieważ zastosował się do zasad, które są przedstawione w mądrości, w Piśmie Świętym. Oczywiście, to jak wcześniej powiedzieliśmy, z pewnymi wyjątkami. To znaczy, Pan Bóg może w każdej sytuacji poprowadzić człowieka dłuższą drogą do, do wyniku, inną drogą do wyniku, może Pokazać, poddać, próbie. Prze, poddać próbie, może najpierw jeden przejdzie przez dolinę, a drugi nie przejdzie przez dolinę, więc te drogi na pewno nie będą idealne, takie same, ale finał powinien być taki sam, ponieważ stosowane były Boże zasady chodzenia, Boże zasady, którymi się człowiek kieruje, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o ogólne sprawy i w w dalszych audycjach, jeśli Pan pozwoli, będziemy już bardziej konkretnie starali się przedstawić niektóre aspekty, ważne aspekty, jeśli chodzi o sprawę finansową, według mądrości Salomona, według przysłów Salomona, które zostały nam podane do naszego użytku i do naszego korzystania. Dziękujemy za czas. Dziękujemy za waszą uwagę. Przesłamy pozdrowienia świąteczne. Merry Christmas, czy Wesołych Świąt i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Józefowi za udział. Dziękuję bardzo.